Easy life, yeah. Asperto, szmata, kurwa, Kacper, kurwa, jaja. Asperto pedał, pedał, znowu się sprzedał, pedał. ludzi ojebał, tak, na kumpli się wyjebał, jeba nasz matar, zostaje wyjebana, Kacper to kurwa, zimie si, si, jaja, Asperto pedał, znowu się sprzedał, ludzi ojebał, na kupli się wyjebał, si. jeba nasz matar, zostaje wyjebana, to kurwa, zimą jaja to jebany pedał, pedał Ludzi na hajsu jebał, na, da Ludzi na hajsu jebał, da To pęgę, oj to na psach sprzedał Na psach, ojca sprzedał, oj sprzedał. sprzedał Asper pedał, nie ma przebacz Skrat pra, trzeba jebać go, nie Jechać go, a kurwa zemda Wyjebać ta, ta, ta, wyjebać ta Odjechałem celem, celem, cfelem Rucha się z kolabą, co niedzielę Co niedzielę, po dwa jebany, geje Robi ci wszystko, za hajsu niewiele Za hajsu niewiele Gesper to jebany gówno Jedna z równo, znika równo, ta, Znika równo, ta Asperto i... to pedał znowu really cool no się sprzedał ludzi ojebał na kumpli się wyjebał jebana śmata zostaje wyjebana kacper to kurwa si moje jaja Asper to pedał znowu się sprzedał ludzi ojebał na kumpli się wyjebał jebana śmata zostaje wyjebana kacper to kurwa si moje jaja Asperto pedał znowu się sprzedał ludzi ojebał na kumpli się wyjebał, jeba nasz mata. Asper, to pan nasz mata. jeba nasz mata. Aba, lubię tutaj kutasa. kutasa, to jest duża masa, <grym> duża masa <grym> A w głowie tylko kasa drobne, drobne, znowu zmienia niki, serwer próbuje zrobić o, o, Jednak z jego poziomem to się nic tu nie błuchuje Masper ciekawe kiedy przestaniesz czekać i po rodzicach jechać No o, o, o, o, może jak przestaniesz oddychać zakładamy ci kagani Piesku do nagle Ty psie, ty, psie, ty, psie, ty psie, Do nogi, do Do Asper Kurwa do nogi o, o, o, o, o, o, o, o, La bota de curva. <laughs> I just like the sound. Of it.